Kwadrans, bez muzyki. Bielski Syjon, Bilcer to część Bielska Białej położona nieopodal jednego z rynków dwu miasta. Położona na pograniczu historycznego dolnego i górnego przedmieścia. Zamieszkiwana niegdyś przez ludność ewangelicką dziennica, mogła się rozwinąć na skutek decyzji cesarza Józefa II. Do dziś można tam podziwiać wspaniałe zabytki, w tym jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Pozdrawiamy państwa z Bielska Białej, a konkretnie z Bielskiego Syjonu. Czym jest ta część miasta, jak powstała, kto tu mieszkał, o tym wszystkim opowie Jacek Kachel, dziennikarz, historyk, człowiek, który w Bielsku zna i w Białej. Każdy kamień. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, do każdego kamienia. Rozpoczęło się wiosenne koszenie trawy w Bielsku. Bielski Syjon. Musimy rozpocząć chyba od Franciszka II, prawda, bo to dzięki niemu Syjon mógł powstać?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 Tak, jedyny taki z Polsce. Mało tego, został tutaj otwarty we wrześniu 1900 roku. I to był taki pomnik pokazujący z jednej strony wielkość, potęgę właśnie Luteran tutaj na naszym terenie, którzy byli elitą miasta, którzy jeżeli chodzi o fabrykantów, do duża spora ich część właśnie była ewangelikami. A z drugiej strony było to taki przekaz pokazujący właśnie Marcina Lutra, w CK Austrii, która przypomnę była arcykatolicka. W związku z tym to wybrzmienie tego pomnika, który został tutaj właśnie w 1900 roku postawiony było niezwykle ważne, ale jeżeli już jesteśmy przy tym pomniku, to musimy się pochwalić, że autorem tego pomnika był niejaki architekt ogóle. Ten człowiek to taki Jeden z najlepszych rzeźbiarzy, który żyje na przełomie XIX i XX wieku w Wiedniu oczywiście i wykonuje tę pracę tutaj dla Sionu. Kiedy nie tak dawno rozmawiałem na jakiejś konferencji historycznej, to nagle się okazało, że ludzie byli zaszokowani, że my mamy trochę więcej tych wogli. Dlatego, że tuż obok znajduje się cmentarz, stary cmentarz ewangelicki, na którym wszyscy najważniejsi twórcy, potęgi ewangelickiej w Bielsku spoczywają. I tam również mamy przepiękne dwie rzeźby tegoż właśnie wiedeńskiego rzeźbiarza W ogóle Jedno to jest na pomniku Teodora Sixta. Postać niesamowita, filantrop, wielki przemysłowiec, który zostawił cały swój majątek dla miasta. I jest tam przepiękny aniołek i również mamy pomnik braci Senewald, który jeden z nich był ponad 150 lat temu burmistrzem Bielska, a drugi stworzył fabrykę szczotek działającą do dziś. Na cmentarz trafimy za um, kilka minut. Tymczasem spoglądamy na świątynię, na kościół ewangelicki. To jest centralny punkt, to jest serce Bielskiego Syjonu? Zdecydowanie serce Bielskiego Syjonu. I to jest też bardzo specyficzna historia, dlatego że ten kościół wielokrotnie był przebudowywany. Dlatego, że kiedy tu była Ceka Austria, przypomnę, że była ona arcykatolicka. W związku z tym wszystkie zbory, które były, nie mogły mieć wieży. Ten kościół był rozbudowany, a potem, kiedy właśnie Ewangelicy mieli odpowiednią siłę i mieli również fundusze, został on przepięknie wybudowany w kształcie, jakim my tutaj widzimy. I znowu tutaj do, dotykamy wiedeńskiego fragmentu, bo pytanie, kto tenże kościół przygotował i pro, przeprowadził przebudowę? Dokładnie ten sam artysta, który wybudował Wotivkirche w Wiedniu. Nie przypadkiem o Bielsku mówi się czasem, że to Mały Wiedeń. Po naszej prawej kościół, po naszej lewej jeden budynek, drugi budynek, oba przypominają szkoły, ale przed nami coś, co przypomina pomnik. Ten postument, który jak Państwo tutaj będziecie na Syjonie jest w centralnym miejscu, to jest tak zwana studnia pastorów, a mianowicie też na przełomie wieków XIX i XX postanowiono uczcić tych najważniejszych pastorów, którzy tutaj budowali tą społeczność ewangelicką pod kątem religijnym i dla nich właśnie została zrobiona tak zwana studnia pastorów. Studnia w metaforycznym znaczeniu, czyli bijcie, bije źródło tej właśnie tradycji i wiary ewangelickiej. Natomiast po prawej i po lewej stronie mamy duże budynki szkolne, które nie powstydziłby się nawet dzisiaj, gdyby zostały wybudowane. To oczywiście były szkoły, szkoły ewangelickie, które w XIX wieku i na właśnie na początku XX wieku były jednymi z najlepszych w całym regionie i miały najlepszych pod kątem przygotowania nauczycielskiego sprzętu, jak również bazy dydaktycznej, dlatego że mamy tutaj potężne sale z ławkami. To wszystko jeszcze można zobaczyć jak to wyglądało wtedy. Było to tak zrobione, że i dzisiaj byśmy się tego nie postydzili. ścieżka szutrowa, jak rozumiem, żeby oddać realia przełomu XIX i XX stulecia. Oczywiście, że tak, bo nawet jeżeli popatrzymy tutaj na te kamienie, są po prostu wbite w trawę otoczaki, które właśnie były takim synonimem bruku, ale nie całkowite, bo to miasto było bardzo praktyczne. W związku z tym, gdzie nie trzeba, tam nie wkładano tego bruku jak, całościowego, tylko wbijano kamienie otoczaki. Do... To są otoczaki z epoki? Będą pewnie i z epoki, ale na pewno są uzupełniane w miarę tego jak ząb czasu, jak ich yy, dotyka. A chodzi o to, że takie otoczaki wbite w trawnik powodowały, że można było potem spokojnie chodzić nawet po dużych ulewach. A jesteśmy w terenie górskim, gdzie powodzie błyskawiczne zdarzają się dosyć często, a równocześnie brak tego całkowitego bruku powodował, że ta woda bardzo szybko wsiąkała w ziemię. Oprócz kościoła, oprócz tych gmachów szkolnych, mamy również dom opieki, który prowadziły siostry ewangelickie, SOAR. Mamy wydawnictwo, no i oczywiście potężny cmentarz, o którym już wspominaliśmy, na którym tak na dobrą sprawę zapisana jest w tych osobach, które tam leżą, co najmniej 300-letnia historia bielska. Idziemy w stronę cmentarza, mijając kolejny duży gmach. Trzecia szkoła, czyżby to było zagłębie kościelno-szkolne? Można tak powiedzieć, dlatego że ewangelicy bardzo dbali o dobre wykształcenie dla swoich dzieci. Bardzo dbali o to, żeby ono było na każdym poziomie. W związku z tym tam koło tych studni widzieliśmy gmachy gimnazjalne, gmachy seminarium nauczycielskiego. Natomiast teraz idąc na cmentarz, mijamy szkołę podstawową, elementarną. Dlatego, że chodziło im właśnie o to, żeby mieć pełne wykształcenie w duchu ewangelickim od urodzenia po maturę. Furtka zamknięta. Brama też cmentarz nieczynny na stałe? On jest nieczynny na stałe, dlatego że sytuacja grzebalnictwa na tym cmentarzu tak na dobrą sprawę zakończyła się po II wojnie światowej, dlatego że tu nieopodal przy ulicy Listopadowej mamy nowy cmentarz ewangelicki, na którym dokonują się do dzisiaj pochówki. To jest oczywiście stary cmentarz z bardzo potężną historią, a to, że niestety zamknięte mamy i bramę i kłódki się tu pojawiają, to ze względu oczywiście bezpieczeństwa, bowiem tutaj Rzadko kto przechodzi, w związku z tym, żeby ludzie, e, którzy nie bardzo mają e, gdzie się podziać, żeby tutaj nie robili szkód. Tym bardziej, że mamy tutaj nagrobki przepiękne. Tak jak wspomniałem, znajdują się tu również dwie rzeźby w ogóle. Jedna na pomniku Teodora Sixta, a druga na braci Senewald. Zaglądamy przez bramę. Cmentarz nadzwyczaj urokliwy. Na niektórych pomnikach widać czarną farbę. Skąd ona się wzięła? To jest też świadectwo naszej historii. Historii naszej, która nie jest czarno-biała. Historii naszej, która jest bardzo burzliwa. I tu w tym wypadku dochodzimy do roku 1945, kiedy kończy się nam druga wojna światowa. Wchodzi tutaj Armia Czerwona, ale wchodzi również nowa władza ludowa, dla której nieważne jest czy ktoś przybył tutaj do Bielska z biurem turystycznym Wehrmacht w 1939 roku, czy też żył tutaj od pięciu wieków i budował bogactwo i wielkość tego miasta. Oni wszystkich włożyli do jednego worka i niszczyli te pomniki. W związku z tym Właściciele tych pomników, ażeby nie było widać, że te pomniki jest na przykład z XIX wieku, że tam spoczywa ktoś niemieckiej proweniencji i był zapisany, zamalowywali to na czarno, żeby po prostu nie było widać, żeby te grupy, które niszczyły te pomniki, po prostu go oszczędziły. I ten prosty zabieg zadziałał? Zadziałał, dlatego że, powiedzmy sobie szczerze, że oczywiście te grupy, które to robiły, w większości to były grupy, które szabrowały, które pozyskiwały kamień. W momencie, kiedy ten kamień pozyskiwały i był tam jasny napis niemiecki, były w prawie. I w związku z tym władza ludowa nie czepiała się ich, że oni taki pomnik nazisty który umarł w połowie XIX wieku, niszczyli, nie było problemu. Natomiast w momencie, kiedy był zamazany, no to byłby problem, czy przypadkiem komuś, że tak powiem, tego nie ukradziono. To słowo jeszcze o historii, która rzadko kiedy jest czarno-biała. Tutaj, w tym miejscu również można natknąć się na ślady, które te tezę potwierdzają? Oczywiście, że tak. Nasza historia w ogóle, jakbyśmy popatrzyli tutaj od praktycznie tysiąca lat, kiedy mamy ją opisaną, nie jest jednoznaczna, nie jest czarno-biała i przeplatają się tutaj, jak w każdym miejscu, gdzie dochodzi do styku pomiędzy różnymi kulturami, różnymi religiami, tak też było również i u nas. Zrodził się też taki... Takie określenie po wiośnie ludów, że ewangelik to Niemiec, katolik to Polak i nastąpiło takie, że tak powiem, zestawienie, które zostało potem przeniesione na drugą wojnę światową i faktem jest, że 3 września, kiedy wchodzili tutaj żołnierze Wehrmachtu, to byli witani przez dużą społeczność wierskich Niemców chlebem i solą. Jest to fakt. Ale trzeba pamiętać i wystarczy, kiedy wchodzi się do Kościoła Zbawiciela, spojrzeć po prawej stronie przed wejściem. Jest tablica, jest tablica, wymowna tablica, pokazująca nam 20 pastorów Kościoła Ewangelickiego, którzy sprzeciwiali się narodowemu socjalizmowi, którzy sprzeciwiali się segregacji ludzi i przypominali o tym, że każdy człowiek jest bliźnim I zapłacili za to najwyższą cenę. Użył pan frazy miasto w mieście. Jak był postrzegany Bielski Syjon przez tych, którzy tu nie mieszkali? Bielski Syjon był postrzegany bardzo różnie. Trzeba pamiętać, że poszczególne narodowości, poszczególne religie żyjące obok siebie rywalizowały ze sobą. To nie było tylko wspólne działanie, ale była rywalizacja. Ale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 Mm-hmm. I z dźwiękami gołębi przechodzimy dalej. Ponownie witamy Państwa Michał Jakubik i Klaudia Baranowska. Wracamy do muzyki Jana Sebastiana Bacha i do jednego z najbardziej niezwykłych jego dzieł, utworu, który od stuleci fascynuje wykonawców, kompozytorów, słuchaczy. Powstają kolejne opracowania. To muzyka, która Wciąż otwiera nowe znaczenie, nowe możliwości brzmieniowe. Usłyszymy dziś tę kompozycję w dwóch odsłonach. Najpierw w, w oryginalnej postaci na skrzypcach solo, a następnie w szczególnym spojrzeniu Johannesa Bramsa, który przygotował własne opracowanie tego arcydzieła. Chodzi o szakonę zamykającą drugą partitę Demol Jana Sebastiana Bacha, U pozycja 1004, utwór Rozbudowany w swojej narracji dramaturgia, zarazem intymny, zbudowany z prostego wzoru, z którego Bach stworzył światło o niezwykłej, emocjonalnej, duchowej głębi. To muzyka siły, światła i przemiany. Na początek wersja oryginalna Szakona z drugiej partity Demol Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Izabele Faust z 2009 roku. Szkona z drugiej partii Demoliana Sebastiana Bacha w interpretacji Izabele Faust w samotnym głosie skrzypiec Bach potrafił zawrzeć cały świat dramat medytację, światło siłę cień kruchość ta kompozycja inspirowała kolejne pokolenia artystów, kompozytorów, którzy widzieli w niej dzieło niemal nieskończone, oparte na nowe odczytania. Rzeczywiście em, fascynował się nią także Johannes Brahms, dla którego Bach pozostawał jednym z najważniejszych punktów odniesienia w jego twórczości. Brahms przygotował własne opracowanie Szakony, próbując zachować y, surowość, architekturę i duchową koncentrację, a jednocześnie spojrzeć na tę kompozycję przez wrażliwość XIX wieku i wykorzystać y, całe możliwości brzmieniowe fortepianu, ale tylko na lewą rękę. Jest to opracowanie, bo Brahms uważał, że Ogrom tej muzyki da się najlepiej oddać właśnie jedną ręką, zachowując w ten sposób coś z samotności, z ascetycznej siły skrzypcowego oryginału, z tej jednej linii melodycznej, ale kryjącej w sobie tak wiele. Dzięki temu zachował surowość, poczucie zmagania obecne w tej Wersji na skrzypce solo. To opracowanie jest dosyć często wykonywane przez pianistów, rejestrowane, no ale z całą pewnością nie tak często przez klawesenistów, a jednak sięgnął po to bardzo często, zazwyczaj nieprzewidywalny Jean Rondo. I teraz porównanie przed nami. Wykonana z partii demol Jana Sebastiana Bacha. Uż mi pozycja 1004, tym razem w opracowaniu Johannes'a Bramsa na fortepian na lewą rękę. Wykonana na klawesynie przez Jeana Rondo. To nie było nagranie studyjne z płyty Bach i Marzin, a z festiwalu Muzyka w Raju w Gośnikowie Paradyżu z 2013 roku. To interpretacja Bacha w opracowaniu Bramsa, ale zagrana na klawesynie, pokazuje, jak różne oblicza może mieć to samo arcydzieło od samotnego głosu skrzypiec po wersję klawiszową, tu na klawesynie, która zachowuje pewien ascetyzm oryginału, ale też odsłania nowe harmonie, wewnętrzne głosy, misterną architekturę tej muzyki. Różne oblicza tego samego dzieła w wersji skrzypcowej. No, tu było ogromne skupienie instrumentu, a w tej fortepianowej muzyka słyszana szerzej, właściwie pełnie układająca się współbrzmienia, wyraźnie prowadzone głosy całego instrumentu. No a jednak w obu wersjach, w obu odsłonach pozostaje to samo. Niezwykła duchowa siła tej muzyki, skupienie, dramatyzm, poczucie, że obcujemy z dziełem, które za każdym razem odsłania coś nowego, nową prawdę. Na zakończenie kanonu dwójki podchodzimy od Bacha i przeniesiemy w zupełnie inny świat do Francji końca XIX wieku, gdzie centrum muzycznej uwagi stanowiło słowo barwa, poetycki nastrój i proponuję Państwu najnowszy album francuskiego tenora Cirilla Dubois Bois Są nagrane z filharmonikami z Brukseli pod dyrekcją Piera Dimus Płeta Płyta wyjątkowa, poświęcona niemal zapomnianemu dziś repertuarowi francuskiej melodii z orkiestrą. No to jest y, znakomity śpiewak, który pokazuje w tym nagraniu pełnię swoich możliwości od pieśni Guno, saint -Sain, Forego, Masneta po kompozycje rzadziej wykonywanych twórców jak Benjamin Godard czy Louis Verne i Theodore Dibois od którego wiosny zaczniemy. Dans l'herbe où brille la rosée, la violette refleurit, le ciel à la terre sourit, comme l'époux à l'épouxée, parmi les les lénons, dans les clarons. Sahir le divan, rywel. Mais il n'est pour moi qu'un soleil. Celui qui brûle, t'a brunel. Celui qui brûle, t'a brunel. Que la grâce nouvelle. W dżinnarbriżu, Jezu, z Marią, ale przede wszystkim siedzieć w lesie, la Plaintive, qu'une flute chantait loin sur l'autre Dzieciu Jezus, Dzumlam jest inspirowany, par des accents et Przed chwilą słuchaliśmy pieśni Teodora Dubois, Pourquoi les oiseaux chantent printon, a także Les Soirs en Brouin za Thomas. Cyril Dubois w partii solowej, znakomity francuski tenor, filharmonicy z Brukseli i Pierre Di dyrygujący. To płyta, nowy album, przedpremierowo So Pathetic. Do muzyki francuskiej wrócimy jutro. A ja bardzo dziękuję za dziś. Klaudia Baranowska. Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Człowiek ma cienkie ściany Tytuł tomu Radosława Kobierskiego jest znaczący Tytuł charakteryzuje treść wierszy i zamiar autora Cienkie ściany oddzielają człowieka od świata Od przeszłości, od czasów bardzo dawnych Cienkie ściany oddzielają człowieka od człowieka Ściany, które chronią nas przed emocjami, przed smutkiem, poczuciem klęski, są przezroczyste Jesteśmy częścią wielkiej całości, mówi nam autor w tej mądrej, refleksyjnej poezji Decydujące starcie Wczoraj uruchomił swojego żółtego herera i wykonał rundę honorową wokół drzewa Myślałem, że rozgrzewa maszynę przed pracą Długą i ciężką, na odległej budowie. Ale chyba zamierzał z nim walczyć. Final fight. Ostateczna rozgrywka. Dawid i Goliat. Maszyna i drzewo. Człowiek w maszynie i drzewo ukryte w drzewie. Jesion był tu zawsze. Odkąd pamiętam, pamięć mam starą jak jego pieni korzenie. Jeszcze przed nastaniem osiedla, przed wędrówką ludów Z Makowa czy Suchej w górniczy region Człowiek był tu nowy, agresywny, gotowy do zmian Maszyna na wysokich obrotach, w kłębach spalin Z podniesioną do ciosu łyżką była mu posłuszna Walka trwała cały poranek i dzień następny w końcu korona leżała u jego stóp. Dopiero wtedy zgasił silnik, zdjął i przetarł okulary. Nic. Al, skrót od Alek, powiedział, że kiedy Jan wybudował w końcu ten dom na skraju osiedla, a pracował jeszcze w drogówce, to przez tydzień nie wlepił nikomu mandatu. Robił groźną minę, ale dla jaj, żeby się później napawać własnym miłosierdziem. Naprawdę są faceci, którzy dla bezpieczeństwa nie powinni być szczęśliwi. Własnego i innych użytkowników drogi. A potem ciągnął Al, nikt tego nie mógł zrozumieć. O mały włos nie staranował żony we własnym garażu. Fakt, że sobie kogoś znalazła na boku, ale żeby od razu taranować. Przenieśli go na wcześniejszą emeryturę. Dom stał dekadę pusty na sprzedaż. Gratka dla kun i dzieciaków z osiedla. Jak usłyszałem cenę, pomyślałem, że człowiek urwał się z kosmosu. Chyba doliczył swój koszmar. Naprawdę, są faceci, dla których własny koszmar jest rzeczą bezcenną. I co? – zapytałem, oczekując choćby cienia finału. I nic. Wrócił. Osuszył piwnicę, położył nowe podłogi, zwiózł meble. Czasem widuje go z synem. Pomyślałem, że to najmocniejsze nic o jakim słyszałem. Nowi sąsiedzi. Sprowadzili się stosunkowo niedawno. Oboje po trzydziestce, wciąż jeden samochód i jedno dziecko. Kot Tales, rasa europejska, popularny dachowiec. Chociaż częściej widujemy go na parapecie kuchennego okna, kiedy jego profil dubluje się w ciemnej powierzchni szkła w sposób dla niego niedostrzegalny Rzadko odwiedzają ich goście z odległych stron Ona woli niskopienne rośliny w ogrodzie I szlachetny minimalizm w kwestii mebli do wypoczynku Może zresztą jest to wynik kompromisu Albo idealnie dopasowanych estetyk On ostatnio zaczął budować domek dla chłopca na czterech palikach, półtora metra nad ziemią Nieco większy niż dom dla gołębi Zresztą chłopak też kiedyś Odleci To pewne Wiersze Radosława Kobierskiego Z domu człowiek ma cienkie ściany Czytał Łukasz Lewandowski Jutro ciąg dalszy zapraszam Iwona Smolka